najmniejszą częścią w ciele człowieka, jest głowa, tu ręce, dupa. nogi, ja, co może być najmiejsze? Dupa! A właśnie zgadłeś! A wiesz dlaczego? Nie. No to ja Ci powiem, dupa ludzkości raju pozbawiła, dupa Adama do jabłka skusiła, dupa płodzi, dupa rodzi, dupa nigdy nie zaszkodzi, dupa największą kopalnią pieniędzy, dupa kurde wyprowadza z nędzy. Dupa nęci, dupa spędzi, dupa też wspaniale pierdzi. Z tego powstał taki morał, który brzmi jak potężny bur. Człowiek się rodzi, z dupy wychodzi. Człowiek się żeni, na dupę wchodzi. Człowiek umiera na dupie, leży wszystko na świecie, od dupy